Witam bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Darkmani w Radium Pirat. Witam Was, Darkman. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, kontynuujemy historię zespołu Sisters of Mercy. Kolejny odcinek z książką Andrew Pinella zatytułowaną Heartland, wydaną przez Rock Service w roku 1992. I jak mówiłem, jest to jedyna znana mi polska pozycja o tym zespole. W poprzedniej audycji dotarliśmy do roku 1983 do singla Temple of Love, który okazał się wielkim przebojem. Został również wydany zarówno w 7 jak i 12-calowym formacie przez belgijską wytwórnię Benelux. Oba wydania stanowiły wierne kopie swoich angielskich odpowiedników z wyjątkiem formy druku na okładkach oraz tego, że singiel 12-calowy wytłoczono w czerwonym winylu. Obie płyty są dziś rzadko spotykane. Wydłużona wersja kosztuje około 20 funtów, a 7 około 10. No i The Sisters wyruszyli, wyruszyli wówczas do Ameryki, aby zagrać dwa koncerty w Los Angeles i San Francisco. Oba koncerty okazały się doskonale przyjęte, a jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę, że Temple of Law wciąż utrzymywało wysoką pozycję na niezależnych listach przebojów, wniosek z tego mógł być tylko jeden. Pozycja The Sisters umacniała się. Jednak istnienie zespołu stanęło pod znakiem zapytania z powodu konfliktu pomiędzy Eldritchem a Ganem. Gitarzysta doszedł do wniosku, że The Sisters zapomnieli o swoich pierwotnych aspiracjach i stali się czymś niewiele lepszym od parodii samych siebie. Gan uznał, że cały ten dowcip zemścił się na nich i The Sisters zaczęli brać wszystko zbyt poważnie. Eldritch oczywiście był innego zdania i po koncertach w Ameryce Gan nagle odszedł z zespołu. Ogłoszenie następcy gena, Wayne'a Haseya, spotkało się z falą sceptycyzmu. Zarówno prasa muzyczna, jak i wielbiciele zbyt dobrze pamiętali muzyczne przedsięwzięcia, prawdę mówiąc, dość podejrzanej natury, w jakie w przeszłości wmieszczany był Hasey. I tutaj krótka notka biograficzna o tym panu. Warto, warto mu oddać te parę minut, ten, ten hołd. Urodził się jako Jerry Lovelock 26 maja 1959 roku w Bristolu. Jego drugim domem stał się Liverpool, gdzie nawiązał współpracę z postpunkową sceną, co szybko wyrobiło mu złą reputację. W 1979 Hassej dołączył do pewnej brygady o nazwie The Dead Birds, która jak wiele innych liverpoolskich grup w tamtych czasach szybko się rozpadła, gdy nie udało się jej wywrzeć wrażenia na nikim poza rodzinnym miastem. Następnym roku Haseina na krótko dołączył do The Walkie Tokis, deklarujących, że są korzeniami w erze punk rocka, czego nie potwierdziła niestety ich muzyka. Zespół ten wydał tylko jeden singiel zatytułowany Rich and Nasty, nakładem wytwórni Sire w tym samym roku. Sądząc z tych dwóch utworów, hmm, Rich and Nasty a na stronie był utwór Summer in Russia, eh, sądząc z tych dwóch utworów The Walkie Tokis mieli więcej wspólnego z zespołami takimi jak The Piranhas czy Bad Manners. Jak było do przewidzenia, płyta okazała się kompletnym fiaskiem. Jeżeli dziś ktokolwiek się nią interesuje, to tylko ze względu na obecną karierę Wayna Haseya. Żadny sukcesu nie tracił czasu. W 1980 roku nagrał z niejakim knopowym singiel zatytułowany Miss Adventures. You're in the Army Now, a w tym samym roku utwór Haseya and the Dance Goes On znalazł się na składankowym albumie A Trip to the Dentist. Ciężko jednak określić którąś z tych piosenek mianem niezapomnianej tym, niemniej w tej ostatniej wciąż łatwo rozpo rozpoznać dzieło Wayne'a Haseya. Następnym miejscem, do którego podążył Hasey, był Liverpool, Zamieszczał tam sprzęgnięcie z kultową grupą Hamby and the Dance. Wspomniana kapela miała początkowo kontrakt nagraniowy z wytwórnią Inevitable Record, później jednak podpisała umowę z firmą Richarda Bransona Virgin. Hasey znów tylko na krótko zagościł w tym zespole, po, tym, po czym wyjechał do Newcastle, gdzie zjednoczył się z Pauline Murray and the Invisible Girls, formacją powstałą ze szczątków Penetration. The Invisible Girls wkrótce rozpadli się, ponieważ Pauline Murray znudził rodzaj owianej złą sławą muzyki uprawianej przez ten zespół. Hessej wrócił do Liverpoolu, gdzie dołączył do funkowo-dyskotykowej grupy Dead or Alive, w, którą centralną, w której centralną postacią był ekstrovertyczny tranwesteta Pete Burns. Większość krytyków traktowała Dead or Alive z największą pogardą, dlatego też mianowanie Hesseja nowym gitarzystą, gitarzystą The Sisters of Mercy zaskoczyło wszystkich no i cóż, wielbicielom The Sisters dobrze wrył się w pamięć jego widek w towarzystwie Bornsza w programie Top of the Pops, gdzie Hasej miał na sobie strój który można było określić tylko jako obrzydliwy zespół koncertował dał koncert w nowym składzie 7 kwietnia 1984 roku w Birmingham już z Hasejem pomimo tych zmian koncert był porywający i uzmysłowił publiczności, za czym tęskniła. The Sisters skorzystali z okazji, aby zaprezentować nowy materiał, czyli Body and Soul, Walk Away i Train. Z perspektywy czasu widać, że nowe utwory były dla zespołu swego rodzaju punktem zwrotnym. Nowe brzmienie wydawało się znacznie potężniejsze, a przystępne w słuchaniu i przystępne w słuchaniu niż brzmienie starszych kawałków. Parę osób w Birmingham zauważyło, że subtelne zmiany i radośnie uczciło powrót swoich bohaterów utrzymanych w futbolowym stylu The Sisters wrócili. Cóż dalej działo się z zespołem? Zespół koncertował w Holandii, w Niemczech, w Belgii, jak również w rodzimej Anglii. Zyskiwał również coraz większą popularność. Przed rozpoczęciem gorączkowego sezonu koncertowego 1984 The Sisters nagrali w Strawberry Studios swój siódmy singiel. Ukazał się on 18 czerwca 1984 roku i na stronie pierwszej zawierał utwory Body and Soul i Train. Posłuchajmy jak brzmiały. Tu Radio Pirat. Za chwilę dalszy ciąg programu. Nie odchodź nigdzie indziej. Budien Soul i Train. Jak już wcześniej zaznaczyłem, nowe brzmienie zespołu było znacznie potężniejsze i tak samo przedstawiały się nowe studyjne nagrania. Badian Soul otwiera zawiła gitarowa introdukcja z zazwyczaj stanowanym doktorem Avalanche, zaś układające się warstwami dźwięki torują drogę dla niesamowitych i melodyjnych zarazem wokali Eldricha. Pławiąc się w melancholii tej piosenki Eldridge wzdycha do swojej idealnej kobiety, ukazując nieznane wcześniej romantyczne aspekty muzyki Sisters. Elegancka produkcja podkreśla ten nastrój, jednak Buddy and Soul w przeciwieństwie do Alice nie wznosi się ponad swój imponujący wstęp. Muzyka dzieło Haseya wydaje się płynąć w jakimś nieokreślonym kierunku, a zakończenie jest raczej rozczarowaniem. Dzisiaj patrząc z pewnej perspektywy powiedzieć można, że wybór Body and Soul na singiel był rozmyślną próbą wywindowania grupy na światowe listy przebojów. Połączenie komercyjnej atrakcyjności tego utworu i potężnych możliwości wydału, wydziału promocyjnego firmy płytowej mogło być doskonałym przepisem na pierwszy wielki przebój The Sisters. Tymczasem w rzeczywistości Body and Soul nie zrobił wielkiego wrażenia. Wielu zagorzałych wielbicieli zespołu odżegnało się od tego popowego utworu, zbyt kontrowersyjnego jednak, żeby trafić na tradycyjne, banalne listy przebojów brytyjskiego biura badań rynkowych. Usiłując rozreklamować ten singiel, zapewnić mu pojawienie się w dziennych audycjach oraz wejście do TOP-30, firma płytowa zafundowała im pierwsze promocyjne wideo. Niestety, efekt był rozczarowujący. Wideo zrobiono bez wyobraźni i natchnienia, pełno w nim było suchego lodu, białych świateł i ogni. Sam zespół nieprzekonująco udawał, że naprawdę gra i śpiewa upozorowany wśród dekoracji mających w zamierzeniu wyglądać na resztki starożytnego miasta. Teledysk nigdy nie pojawił się w angielskiej telewizji, chociaż zobaczyli go widzowie europejskich sieci kablowych. Cały ten blicht i sztuczny rozgłos nie zrobiły z Body and Soul przeboju. Singiel nie trafił nawet do Top 40. Recenzje również nie były entuzjastyczne i wiele osób zgadzało się z opinią dziennikarza Sounds, który stwierdził, że pomimo obiecującego tytułu jest to namiastka brzmienia sztucznie wykreowanego za pomocą trików produkcyjnych druga strona tego singla Train to znacznie bardziej tradycyjny utwór utrzymany w dawnym stylu The Sisters chociaż słychać w nim wyraźnie możliwości 24-śladowego studia dr Avalanche powraca do swojej motorycznej roli i nadaje kompozycji rozpędu podczas gdy nad pędzącymi gitarami Eldridge wyrzuca z siebie mocno zniekształcone i praktycznie niesłyszane frazy tekst utworu pełen jest fatalistycznych pojęć i wyobrażeń każdy ma jakieś przeznaczenie Każdy dokąd jedzie. Ukazuje nas wszystkich jako bezbronne ofiary oczekujące z góry określonego końca. Train nie jest klasykiem, ale przynajmniej ma więcej energii niż Body and Soul i ostro kontrastuje z melodyjnym charakterem strony A. Na maksi singlu, na wersji tej... Um... W powiększonej pojawiły się jeszcze dwa dodatkowe nagrania. Zremiksowana wersja Buddy Electric to wierne odtworzenie oryginału, choć za sprawą lepszego studia ma trochę więcej głębi. Powodem umieszczenia tego utworu nagranego po raz pierwszy w 1982 roku było zachęcenie przypadkowego klienta do nabycia najnowszej winylowej oferty The Sisters of Mercy. Eldridge zawsze określał dwa pierwsze single zespołu jako niemożliwe do zdobycia i równie niemożliwe do słuchania, jednak zdawał sobie sprawę z tego, że odbiorcy najpewniej będą bardziej zainteresowani posiadaniem Buddy Electric niż Buddy and Soul. Obsesyjna i żarłoczna natura wielu wielbicieli The Sisters skusiłaby ich do kupienia tego singla nawet, jeśli nie byliby przekonani do Buddy and Soul. Eldridge chciał dać y, swym wielbicielom szansę usłyszenia każdego wartościowego utworu, jaki nagrał zespół, jednak nie wolno również zapominać o komercyjnym aspekcie tej decyzji. E, finałowy utwór natomiast After Hours jest utrzymany w stylu podobnym do Reptile House. Wolny, ciągły i hipnotyczny rytm Doktora Avalanche tworzy nastrojową dekorację dla grobowego wokalu Eldridge'a. To piekielne brzmienie przerywają ostre gitarowe riffy Marksa i Haseya, podczas gdy bas Adamsa jest prawie niesłyszalny. Muzykę przepełnia ponury nastrój, zaś tekst wywołuje podobne uczucie. Jeszcze jedna noc spędzona w lustrze jest subtelną aluzją do amfetaminowych sensacji. Inspiracją do After Hours był pobyt Eldrich'a w Nowym Jorku, gdzie jego życie towarzyskie przebiegało podobnie Jak, tej, jak w tej piosence będące wspomnieniem dawnych czasów. Opowiada ona o życiu Eldritcha, jak i o dawnych dziełach The Sisters. I posłuchajmy zatem teraz tych dwóch nagrań. Najpierw Buddy Electric, a później After Hours. Buddy Electric i After Hours. Uporawszy się z działalnością promocyjną, zespół wrócił do bardziej prozaicznych zajęć i odbył drugą sesję nagraniową dla Johna Pila. Pochodzące z niej utwory Walk Away, Emma, No Time to Cry i Poison Door zostały po raz pierwszy nadane 11 lipca 1984 roku i były dla zespołem szansą nagrania demo wersji nowego materiału. Oczywiście wszystkie te piosenki znajdowały się jeszcze w stanie surowym, wyczu wyczuwało się jednak komercyjny powap Walk Away i No Time to Cry. Tymczasem zespół powrócił do Stockport z producentem Davem Allenem, ażeby rozpocząć pracę nad debiutanckim albumem. Podstawowe, szkieletowe wersje nowych utworów szybko wypłynęły na różnych taśmach demo, które pojawiły się na giełdach. Najciekawsza nosiła tytuł "Victims of Circumstance i przypuszczalnie zmontował ją Gary Marks dla swojego kumpla. Materiał na niej zawarty ma średnią jakość, ale daje wyobrażenie o charakterze utworów przygotowanych na nowy album. Wczesna wersja Marian zaśpiewana przez Haseya różni się całkowicie od ostatecznej. To, co początkowo było muzyką do Marian, zostało później użyte do First and Last and Always. Głos Haseya brzmi nieco płasko w porównaniu z Eldrichem, gdy Wayne zawodzi Marian, tylko ty możesz sprawić, że znikną te czerwone niebiosa. Na wspomnianej taśmie znajduje się również zaśpiewany przez Haseya numer tytułowy Dance on Glass, który potem stał się otwierającą album piosenką Black Planet. Inne utwory z tej taśmy to dyskotekowy mix a Rock and the Hard Place, dwie wersje demo Garden of the Light, jedna zaśpiewana przez Eldridge, a druga przez Haseya. Ostatecznie zespół odrzucił tę piosenkę, została ona później nagrana przez The Mission i znalazła się na singlu z podwójną stroną A wraz z coverem Like a Hurricane Nila Younga. Na taśmie wspomnianej znalazły się jeszcze studyjna wersja Nokian on Heaven's Door, Boba instrumentalny Serpent's Kiss, który podzielił los Garden of Delight oraz remix After Hours. Po zarejestrowaniu tych nagrań na surowo, Sisters polecieli na dwa koncerty do Nowego Jorku. Pierwszy odbył się 6 sierpnia w Irving, w Irving Palace, a drugi 9 sierpnia w The Ritz. Na obu koncertach był komplet publiczności, i zespół wykorzystał tę okazję do wypróbowania swoich nowych utworów. Po powrocie do Anglii, Eldridge jednak poczuł się fizycznie wyczerpany. Zespół jednak pojechał prosto do Generic Studio w Berkshire, aby kontynuować pracę nad albumem. Było już wiadomo, że miał on nosić tytuł First and Last and Always, ale termin wydania został ustalony na jesień ze względu na pogarszający się stan zdrowia Eldricha i go na wiosnę. Andrew zmuszony był pójść do szpitala po zasłabnięciu w czasie sesji nagraniowej. Jako oficjalny powód podano wyczerpanie długą trasą koncertową. Tym niemniej powszechnie wiedziano, że główną przyczyną było zamiłowanie mistrza do amfitamin i brak snu. Cóż działo się dalej? W czasie jego pobytu w szpitalu zespół zawiesił działalność na okres około miesiąca, zaś we wrześniu Eldridge powrócił do Krainy Żyjących i grupa zawsze chętna do koncertowania wyjechała do RFN, żeby wystąpić na dwóch festiwalach na otwartym powietrzu. Pierwszy odbył się we wrześniu 1984 roku i nosił nazwę Golden Summer Nacht. A drugi, a drugi, a drugi... Tak, następnego dnia wzięli udział w podobnej imprezie w Lorelei Amphitheatre, natomiast żaden z występów nie doczekał się sprawozdania w angielskiej prasie muzycznej. Tak więc zespół powrócił do swojego rodzinnego Yorkshire, by 22 września wziąć udział w festiwalu e, Rakekurs w York. Natomiast impreza była kompletną katastrofą i w muzycznej pracy pojawiły się zjadliwe recenzje. Dzień był szczególnie wieczny, przez co dźwięk został dosłownie rozwiany we wszystkich kierunkach, a zespół był zmuszony do grania w pełnym świetle dziennym, co też nie wpływało pozytywnie na odbiór ich sztuki. Po tym niefortunnym wydarzeniu nie stracili jednak chęci koncertowania i bezwłocznie zapowiedzieli nową trasę Black October, która miała się rozpocząć 4 października, a zakończyć po miesiącu i 24 dniach. Yy. Trasa okazała się spektakularnym sukcesem. Na każdym koncercie był komplet publiczności, a na zewnątrz zawsze stało wiele osób, dla których już zabrakło Biletów. Tymczasem firma robiła co mogła, żeby wykorzystać popularność The Sisters i 8 października wydano następny single zespołu Walk Away. Na stronie B znalazł się utwór Poison Door, zaś On The Wire był dodatkiem na wersji 12-calowej. Wszystkie trzy piosenki zostały zarejestrowane pod okiem Dave'a Allena podczas sesji nagraniowej do First and Last and Always i dawały pewien przesmak muzyki, jaką miał zawierać album. Posłuchajmy zatem tego nagrania ze strony A zatytułowanego Walk Away. Walk podobnie jak wcześniej Body and Soul, nie zdołał wejść do top 40, chociaż o, po tygodniu trafił na pozycję 45. Promocyjne wideo nagrane w czasie prób przed trasą Black October bardzo przypominało poprzednie i podobnie brakowało mu oryginalności i subtelności. Wszystkie próby rozreklamowania Walk w celu zwiększenia sprzedaży nie zdołały ukryć faktu, że był to słaby utwór i jak dotąd najmniej ciekawy spoś spośród wszystkich dzieł zespołu utrwalonych na winylu ze swoim równo odegranym gitarowym wstępem i doktorem avalanche pędzącym za linią basu, którą Craig Adams mógłby niewątpliwie zagrać przez sen. Walkaway brzmiał w radiu dość chwytliwie, a nawet odkrywczo w porównaniu z ówczesną papkowatą popkulturą. Takie kryterium jednak nie wystarczy. Walkaway odniósł komercyjny sukces, po tym można o nim zapomnieć. Nawet tekst Eldritcha nie wzniósł się ponad poziom miernoty. Słowa dookoła są banalne i słodkie, nieciekawe i pretensjonalne. Temat miłości i pożądania traktowano już podobnie w setkach różnych przebojów. Poizondor jest nieco lepszy, choć za bardzo wygładzony i dlatego niezbyt godny uwagi. Wszystkie charakterystyczne cechy czyniące muzykę Sisters tak niezwykłą zginęły w morzu produkcji i studyjnych efektów. Piosenka ta była wyłącznym działem Gregora Marksa, zaś w tekście pojawiły się wszystkie znajome aluzje i nawiązania do tematów takich jak paranoja, samotność i oczywiście kobiety. Dodatkowy utwór On The Wire jest najlepszy z wszystkich tych trzech. Niewątpliwie dlatego, że Eldridge napisał zarówno tekst, jak i muzykę. Głos wokalisty w Poison Door brzmi raczej beznamiętnie, w On The Wire Eldridge daje błyskotliwy popis. Piosenka ta nie ma popowego charakteru Walk Away czy w mniejszym stopniu Poison Door. Eldridge mruczy, nie śpie, więc nie śnie, nie budzę się przestraszony, tak cynicznie jak tylko go na to stać. I dzięki temu On The Wire tematycznie przypomina wcześniejsze nagrania The Sisters, jak na przykład Kiss. Co tylko wychodzi mu na dobre. Nie sądzę, żeby wiele osób uznało On the Wire za absolutny klatyk The Sisters, jednak wśród całego materiału tworzonego wówczas przez zespół utwór ten w pokrzepiający sposób przypomina coś co kiedyś było mm, normą. Posłuchajmy zatem tych nagrań z Maxie Singla A Walk Away, Poison Door i On the Wire. Dalszy ciąg programu. Nie odchodź nigdzie indziej. Po zakończeniu trasy Black October zespół zagrał pojedynczy koncert w Holandii 6 listopada, a następnie rozpoczęli nową składającą się z dziesięciu koncertów trasę po Niemczech. Coraz częstsze zainteresowanie Eldricha nad Renią zbiegło się ze wzrostem rozgłosu z Sisters of Mercy w Europie. To też od promotorów oczekiwano dużej kampanii reklamowej. Zespół wystąpił z programem, który niemal w całości składał się z wcześniejszego materiału z wyjątkiem dwóch singli Walk Away i Body and Soul. Po powrocie do Anglii udali się do Generic Studios, aby zakończyć pracę nad albumem First and Last and Always, a także nagrać dwa dodatkowe utwory na singiel No Time to Cry, który miał się ukazać w lutym 1980 się ukazał z Blood Money na stronie B oraz Barry Midib jako dodatkowy na wersji 12-calowej. Ponownie koncern wykosztował się na intensywną kampanię reklamową i promocyjny wideoklip, usiłując popularyzować nazwę The Sisters of Mercy. Znów jednak podniósł porażkę, ponieważ No Time to Cry osiągnął zaledwie 65. pozycję na listach przebojów. Muzycznie to był elegancko zrealizowana kontynuacja walk Away" z naciskiem na chwytliwy refren, w którym w chórkach zaśpiewał Hasej. Słowa utworu mówią same za siebie i robią wrażenie szczególnie we wściekłych chórkach. Ogólnie jednak piosenka ta nie dorównuje klasą wcześniejszym nagraniom The Sisters of Mercy. Plotki o tym, że stosunki pomiędzy zespołem a wytwórnią nie układały się zbyt harmonijnie podsyciło nagranie bladmanej rzekomo zadedykowane owej wytwórni. Jest to otwarty temat do dyskusji, jako że treść tej piosenki jest tradycyjnie dwuznaczna zagmatwany tekst w rodzaju kula w łeb, siła przebicia, mam siłę, mogę zaryzykować rzeczywiście mogły być interpretowane jako aluzja do wydawanej przez VA gotówki, ale też mogły się odnosić do wielu innych spraw Blood Money otwiera kakofonia wibrujących dźwięków gitary akustycznej i skrzeczących syntezatorów po czym na pierwszy plan wysuwa się Dr. Avalanche i głęboki głos Eldricha, którego zamierające szepty i zawodzenia przewijają się przez cały utwór jest to jedna z najlepszych piosenek The Sister od czasu podpisania kontraktu z WA. I tym nagraniem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Niestety utwór hmm, "Barry Me Deep już nam się nie zmieścił w dzisiejszej audycji, ale obiecuję, że kolejny odcinek o zespole Sisters of Mercy właśnie rozpoczniemy od niego i posłuchamy też oraz omówimy sobie pierwszą płytę First and Last and Always. Ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, mrocznie i miłosiernie. A kończymy nagraniem <śmiech> zatytułowanym Blood Money. Trzymajcie się. Aha, za tydzień yy, mam nadzieję, że posłuchamy sobie garści różnych, różnych nowinek, świeżynek z okręgu roka gotyckiego, ale nie tylko, jak to zresztą u mnie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i na koniec Blood Money Sisters of Mercy. Trzymajcie się. Cześć.